To program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22. W tej godzinie przed 22.00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. Uchwalenie Konstytucji 17 marca 1921 roku położyło podwaliny pod budowę Nowego Państwa Polskiego, które rozpoczęło swoją historię po 123 latach zaborów 11 listopada 1918 roku. Marcowa ustawa zasadnicza miała 7 rozdziałów i 126 artykułów. Wprowadzała trójpodział władzy, głosiła m.in., że władza zwierzchnia należy do narodu, w imieniu narodu sprawuje ją demokratycznie wybrany Sejm i Senat, połączone izby parlamentu wybierają prezydenta, władza sądownicza przynależy niezawisłym sądom i nieusuwalnym sędziom. Zwraca uwagę fakt, że konstytucja została przyjęta jednomyślnie, bez przeliczania głosów. Ale dlaczego była wzorowana na francuskiej z 1875 roku? skoro w przeszłości Rzeczypospolita wypracowała swoje rozwiązania – konstytucję 3 maja, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Jakie konstytucja wprowadzała zmiany dla rządzących i społeczeństwa? Na drodze do określenia zasad ustroju nowego państwa pojawiło się wiele pytań i problemów do rozstrzygnięcia. Po listopadzie 1918 roku były przecież trzy różne Polski dziedzictwo rozbiorów o różnym stopniu rozwoju, o różnych strukturach społecznych, narodowościowych. Kształtował się nowy system partyjny, jak poszczególne partie sytuowały się we wspólnym Sejmie Ustawodawczym, który tę konstytucję wypracował. Pierwsze posiedzenie jednoizbowego Sejmu ustawodawczego odbyło się 10 lutego 1919 roku po wyborach dokonanych na podstawie dekretu z końca listopada 1918 roku, a 20 lutego 1919 roku Sejm przyjął uchwałę o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu naczelnika państwa, uchwałę nazwaną Małą Konstytucją. Sejm funkcjonował do grudnia 1922 roku. Odbyły się 342 posiedzenia plenarne. Uchwalił 571 ustaw, w tym 166 dotyczących aparatu państwowego i wymiaru sprawiedliwości oraz 181 ustaw skarbowych. Jednymi z ważniejszych aktów były też Statut Organiczny Województwa Śląskiego z lipca 1920 roku, nadający województwu śląskiemu szeroką autonomię oraz pakiet ustaw socjalnych. Jakie były kulisy prac legislacyjnych, jakie kwestie sporne, kto i dlaczego nadawał ton sejmowym debatom. Jaka była sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej podczas sejmowych prac nad konstytucją? Kiedy oprócz ustroju organów państwa rozstrzygała się także kwestia naszych granic między decyzjami państw zwycięskich podczas konferencji wersalskiej, a powstaniami zbrojnymi, wojną na wschodzie, ale i dwiema polskimi koncepcjami granic inkorporacyjną i federacyjną, pierwszą w granicach przedrozbiorowych przedstawianą przez Romana D'Mowskiego i Endecje, drugą odwołującą się do XVI-wiecznej Polski Jagielonów, popieraną przez Józefa Piłsudskiego i niektórych ludowców oraz socjalistów. A ustalenia konferencji wersalskiej nie dotyczyły naszej granicy wschodniej. Dziś o budowaniu fundamentów nowego państwa od grudnia 1918 roku do marca 1921 roku. Historia Żywa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 Czy ten czas od grudnia 1918 do marca 1921 roku i wydarzenia, które miały wtedy miejsce, można porównać do jakichkolwiek innych wydarzeń z wielowiekowej przecież historii Polski? Sądzę, że to bardzo dobre pytanie, bo mamy tę naturalną skłonność, że zjawiska, z którymi się stykamy lub które poznajemy, próbujemy porównać z czymś innym, co też znamy lub próbujemy poznać i w przypadku historii Polski szukamy analogii dla wydarzeń w różnych epokach i istotnie ten czas, czas od listopada właściwie, 18 roku do marca roku 21, kiedy Wińczeniem pewnego etapu odbudowy państwa było uchwalenie Konstytucji Marcowej, jak właśnie miesiąc uchwalenia to odpowiadał. Czy nawet dalej można by ten okres przeciągnąć aż do 24 roku i wprowadzenia polskiej solidnej waluty złotego, bo to był taki trwalszy jeszcze finansowy w każdym razie fundament tej odbudowanej niepodległości. To jest czas nieporównywalny chyba z żadnym innym okresem, Możemy oczywiście wskazać dwie paralele w naszej historii. Jedna to odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela, jak sam jego przydomek wskazuje, zniszczonego zupełnie państwa pierwszych Piastów o kryzysie tej monarchii piastowskiej w latach 1034-1038. No ale kiedy na gruzy tego państwa przybywa Kazimierz Odnowiciel, no nie mamy zbyt wielu źródeł, by odtworzyć ten proces odbudowywania, oczywiście w innych warunkach, bez tak skomplikowanych procedur prawnych, bez tylu instytucji, które trzeba było zbudować dla nowoczesnego społeczeństwa xx -wiecznego. a więc chyba to porównanie, pomimo że sytuacja w pewnym sensie była podobna, czyli odbudowa ze zgliszcz państwa polskiego, to jednak nie jest satysfakcjonujące. I druga, w pewnym sensie podobna sytuacja, to jest nowego świata polskiego budowania, jak wezwał do tego król Stanisław August Poniatowski, obejmując łaski Katarzyny, co prawda władze w Rzeczpospolitej licząc, że będzie mógł te reformy przeprowadzić poprzez Sejm. No ale jak wiadomo, dopiero w okresie Sejmu Wielkiego, to znaczy w latach 1788-1792 było możliwe podjęcie takiego dzieła naprawdę bardzo zaawansowanego, legislacyjnego w bardzo różnych sferach, w bardzo różnych dziedzinach. No niestety zostało to przerwane, jak wiemy, interwencją Katarzyny. A więc w pewnym sensie rzeczywiście spuścizna Sejmu Wielkiego była takim... Jakimś symbolicznym, przynajmniej, raczej niż prawnym dziedzictwem, do którego ci, którzy odbudowywali Polskę po 120-kilku latach niewoli, mogli sięgnąć. I to właśnie pytanie, które pojawiło się we wprowadzeniu, pani redaktor: a dlaczego nie sięgnięto w konstytucji marcowej do rozwiązań konstytucji 3 maja, czyli tej właśnie uchwalonej przez Sejm Wielki w 1791 roku? Pierwszej w Europie, drugiej na świecie. Tak, zaledwie dwa lata młodszej od amerykańskiej konstytucji, a wcześniejszej o kilka miesięcy od konstytucji francuskiej. Otóż to, co rozwiązywała konstytucja 3 maja do pewnego stopnia, to była rzeczywistość, czy to były problemy wynikające z rzeczywistości, no cóż, społeczeństwa zupełnie innego niż to, które wyłaniało się po 120 kilku latach niewoli, a zatem Samo hasło niepodległości na pewno było kluczowe w tej konstytucji w konstytucji marcowej. To je na pewno łączyło, ale rozwiązania instytucjonalne musiały być inne. No Nie wystarczyło powiedzieć, że bierze się chłopów pod opiekę prawa, żeby rozwiązać rozmaite zagadnienia społeczne. No i kwestia być może ustrojowo najważniejsza. Sejm ustawodawczy w długich i bardzo zażartych debatach Uznał, że jednak Rzeczpospolita nie będzie monarchią, nie wracamy do monarchii, ale będzie właśnie Rzeczpospolitą w pełnym tego słowa znaczeniu, a więc republiką. Skoro nie ma króla, no to trzeba rozdzielić odpowiednie kompetencje między prezydenta, rząd i sejm. Ale naród to już nie był naród szlachecki, panie profesorze. Oczywiście i to właśnie jest część tej wielkiej zmiany, która się dokonywała w czasie, kiedy państwa polskiego właściwie nie było poza namiastkami tej państwowości. Stąd potrzeba rozwiązywania nawet jeszcze przed powołaniem Sejmu Ustawodawczego, kiedy funkcjonowała tylko władza, można tak powiedzieć, administracyjna i no, do pewnego stopnia można powiedzieć, Samozwańcza władza państwowa, no bo nie zalegalizowana przez żaden parlament, jaką to władzę reprezentował tymczasowy naczelnik państwa, czyli Józef Piłsudski. Owszem, otrzymał w pewnym sensie legitymację do jej sprawowania, tak jak o tym mówiliśmy na poprzednich naszych spotkaniach, z rąk Rady Regencyjnej, no ale Rada Regencyjna aż takiego umocowania charakterystycznego dla XX wieku, a więc demokratycznego powszechnie akceptowanego w społeczeństwie, jednak nie miała. A więc ten pierwszy okres, okres od 11 listopada, kiedy Piłsudski przejmuje de facto tę władzę, a 10 lutego, 19 roku miało miejsce otwarcie obrad Sejmu Ustawodawczego, a 20 lutego, 10 dni później, Piłsudski złożył rezygnację z Urzędu Tymczasowego Naczelnika Państwa na ręce Sejmu, a Sejm powierzył mu, tak jak pani redaktor we wprowadzeniu przypomniała, już formalnie urząd naczelnika państwa, już nie tymczasowego, tylko naczelnika państwa, zgodnie z tą uchwałą zwaną Małą Konstytucją, naczelnik państwa stawał się przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwał Sejmu, suwerennej władzy ustawodawczej Polski, zarówno w sprawach cywilnych, jak i wojskowych. Powoływał rząd w pełnym składzie, ale ponosił razem z rządem odpowiedzialność za sprawowanie tej władzy przed Sejmem. I każdy też akt państwowy naczelnika wymagał kontrasygnaty właściwego ministra powoływanego za zgodą Sejmu. A więc taka silna władza naczelnika państwa przy jednak wyraźnej kontroli ze strony Sejmu. To była istota tej małej konstytucji, która kończy ten pierwszy, no bardzo taki tymczasowy okres. Wspomniał pan profesor o tym pierwszym tymczasowym okresie władzy Józefa Piłsudskiego, kiedy tę władzę przekazała mu rada regencyjna, a rada powstała przecież na mocy aktu 5 listopada 1916 roku za sprawą dwóch cesarzy Niemiec i Austrii. Jak pan ocenia działania, które w tym czasie podjął tymczasowy naczelnik Józef Piłsudski na rzecz odrodzonej Polski? Ten tymczasowy okres jednak obfitował w wiele fundamentalnych i jednoznacznie pozytywnych, trzeba powiedzieć, rozwiązań, które przyjął Naczelnik Państwa przy pomocy swoich doradców oczywiście, ale własnym dekretem to ogłaszał. Przypomnijmy, powołanie jednego dnia, 28 listopada 18 roku, marynarki polskiej. No, jednak to jest ważny akt w naszej tradycji i w naszej rzeczywistości, niezależnie od chwilowej no, słabości naszej marynarki wojennej. No i akt jeszcze ważniejszy z tego samego dnia, czyli dekret, który ustalał ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego, ten z której jesteśmy tak słusznie dumni, no bo jako jeden z pierwszych krajów na świecie w pierwszej dziesiątce się tutaj lokujemy, jeśli można tak to ująć i wyprzedzając daleko Wielką Brytanię, Francję, Szwajcarię większość właściwie krajów Europy Zachodniej, w Polsce nadano pełne prawa wyborcze kobietom, zarówno bierne, jak i czynne, to znaczy kobiety nie tylko mogły wybierać, ale i być wybierane do Sejmu i w Sejmie rzeczywiście trzy kobiety się znalazły od razu, potem będzie ich nieco więcej. Prawa w każdym razie uzyskały pełne. To właśnie jest choćby ten wybitny przykład działalności organizującej państwo w owym czasie, czy powołanie Ministerstwa Kultury 5 grudnia, sztuki i kultury, bo tak ono się nazywało formalnie, przeprowadzenie wyborów no, w warunkach zniszczenia kraju, w warunkach w których trudno było oczekiwać sukcesu, a jednak od 60 do 94% w różnych okręgach wyborczych tyle wynosiła frekwencja. No, bardzo byśmy byli szczęśliwi, gdyby w wyborach w III Rzeczpospolitej mieć taką frekwencję w wyborach sejmowych. To są właśnie przykłady tej aktywności do których można by zaliczyć cały szereg drobniejszych, ale przecież ważnych dokonań z owego okresu, jeszcze przed powołaniem Sejmu Ustawodawczego. Inspekcja pracy, prowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń, kas chorych, powołanie nowego rządu, który zjednoczył w pewnym sensie dwa ośrodki polityczne polskie, czyli ten krajowy i zagraniczny reprezentowany przez Roman Dmowskiego, czyli powołanie rządu Ignacego Paderewskiego 16 stycznia 2019 roku to niezwykle ważne dokonanie. Związane z sytuacją międzynarodową i z konferencją wersalską, czyli walką o Polskę. Tak, udało się wtedy przejść ponad rafą, bardzo wysoką i bardzo niebezpieczną rafą, jaką w życiu państwowym Polski nie pierwszy i nie ostatni raz stanowił głęboki podział wewnętrzny. No, w tym przypadku na zwolenników, no, powiedziałbym, lewicy niepodległościowej, szerzej można byłoby to chyba właśnie w ten sposób określić, zwolenników Józefa Piłsudskiego i zwolenników prawicy narodowej, to znów pewne uogólnienie, którzy identyfikowali się z istniejącym obok aliantów, obok rządów alianckich, Komitetem Narodowym Polskim, reprezentującym bardzo dobrze Polskę obok tych aliantów, Romana Dmowskiego. Tutaj przypomnijmy, przecież Piłsudski doświadczył próby zamachu stanu z, nocy z 4 na 5 stycznia próbowano obalić rząd podległy Piłsudskiemu, rząd jego przyjaciela Jędrzeja Moraczewskiego. Właśnie ta Związana z endecją konspiracja rzeczywiście chwilowo nawet doprowadziła do aresztowania kilku ministrów, ale Piłsudski potraktował to niemal żartobliwie i najmądrzej jak tylko można było, bo rzeczywiście no, robienie jakiejś afery z tego doprowadziłoby do zerwania stosunków z uznawanym przez mocarstwa zwycięskie Komitetem Narodowym Polskim. Piłsudski pokazał tutaj klasę. Zamachowcy nie otrzymali stosownej do sytuacji kary, odpuścił im. Tak, zupełnie, zupełnie można powiedzieć. Zresztą znakomicie potem służyli nie tylko Polsce, bo wierzyli przecież, że ten zamach przeprowadzając także służą Polsce, ale służyli osobiście Piłsudskiemu, że wymienię choćby księcia Ustachego Sapiecha, jednego z głównych uczestników tego zamachu, który był no, niedługo potem ministrem spraw zagranicznych i to bardzo dobrym ministrem spraw zagranicznych, podległym naczelnikowi państwa. Spójrzmy Panie Profesorze na to, jaki był ten Sejm ustawodawczy i dlaczego dominującą rolę odgrywała w nim narodowa demokracja? No cóż, był to wynik wyborów. Zwróćmy uwagę najpierw na ograniczony terytorialnie zasięg tych wyborów. Praktycznie rzecz biorąc, kiedy odbywały się one, a było to 26 stycznia 19 roku i słusznie tak szybko, no bo trzeba było jak najszybciej, potwierdzić niejako stały charakter i reprezentatywność instytucji państwa polskiego, że nie wynikają one z jakiegoś tam ciągu, powiedziałbym, zdarzeń sięgających jeszcze okupacji niemieckiej, Rady Regencyjnej powołanej przez okupantów niemieckich, tylko woli społeczeństwa. No ale to społeczeństwo w granicach działania administracji polskiej to była tylko kongresówka, Królestwo Polskie, to ta część dawnego zaboru rosyjskiego, i Galicja Zachodnia, no bo na terenie Galicji Wschodniej toczyły się walki, walki o Lwów i szerzej w ogóle opanowanie nad całą Galicją Wschodnią polsko-ukraińskie. A zatem tylko na obszarze no mniej więcej 180 czy 150 nawet tysięcy kilometrów kwadratowych te wybory były możliwe i ułożyły się one w sposób, który przynosi odpowiedź na pytanie, pani redaktor, dlaczego narodowa demokracja uzyskała takie znaczenie w tym Sejmie, bo taka była wola społeczeństwa. Gdy idzie o królestwo, to narodowa demokracja zdobyła 45% głosów, czyli no bardzo dużo. PSL Wyzwolenie 22%, PPS 9%. W Galicji natomiast, de facto w Galicji Zachodniej, triumfatorem był PSL Piast, Witosa, który zdobył 34% głosów, a to była formacja no raczej też skłonna do współpracy z narodową demokracją, choć otwarta, no, że tak powiem, Witos lubił odgrywać rolę języczka uwagi w tych przetargach politycznych, więc w razie czego mógł sprzymierzyć się także z centro lewicą, ale nie było daleko od piasta do narodowej demokracji. W takim układzie to oczywiście ta formacja, formacja, której ojcem założycielem, można tak powiedzieć, i patronem politycznym był Roman Tmowski, po prostu odniosła największy sukces z woli wyborców. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji jedynki Polskiego Radia. A jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem Tu się wychowałem i tutaj zostałem Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić Ale jednak zostałem z tymi, co zostali Gdyby to ocenił, gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi, co zostali. Tutaj jestem gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Myślałem, to samo słońce wszędzie świeci, więc gdzie byli dziadkowie, będą moje dzieci. Może lepiej by było, kto by to ocenił, gdybym rzucił to wszystko, miejsce bycia zmienił. Z tymi co zostali Nie ma co nigdzie jechać Nigdzie się poruszać Chyba, że Cię do tego nie moc bycia zmusza Czy Ci się tutaj uda Czy Ci się nie uda Historia Żywa Sejm Ustawodawczy pracował bardzo intensywnie, podałam chwil kilka temu wiele liczb, które na to by wskazywały, ale też nie tylko mała konstytucja natychmiast niemalże została wprowadzona. Również złożono liczne projekty ustawy zasadniczej. No właśnie i to był powód do wielu debat, dyskusji, sporów, no bo zasadnicze punkty sporu dotyczyły wyboru głowy państwa oraz liczby izb przyszłego parlamentu. To było nieuniknione. No, Lewica chciała jednoizbowego Sejmu i wyboru prezydenta przez obywateli. Tymczasem zgromadzenie narodowe. Ostatecznie, jak stanowiła konstytucja marcowa, wybierało prezydenta, a jego zakres obowiązków, czy jego obszar sprawowania władzy był bardzo ograniczony. Co najbardziej, kiedy pan profesor wraca do tamtego czasu, pana Zdumiewa zaskakuje jako historii, czy ja wiem, czy można mówić tutaj o zdumieniu? Raczej wydaje mi się, że ten wynik kompromisowy de facto, jakim był ostateczny kształt ustawy konstytucyjnej przyjętej w marcu 2021 roku, był naturalnym skutkiem takiego, a nie innego układu sił politycznych w Sejmie. Trudno było oczekiwać, że narodowa demokracja, która zachowała przewagę po dołączeniu posłów z zaboru pruskiego, gdzie narodowa demokracja była jeszcze silniejsza niż w kongresówce i po poszerzeniu kręgu posłów także o reprezentantów, ale głównie polskich, to też trzeba podkreślić jednak, w tym Sejmie Ustawodawczym mniejszości nie były szeroko reprezentowane, mniejszości etniczne, a więc po dodaniu posłów głównie polskich z obszarów położonych na wschód, od linii rozdzielającej wewnętrznie Galicję, czy później także z Wilna, czy ogólnie rzecz biorąc obszarów na wschód od Bugu. Narodowa demokracja utrzymała przewagę, czy prawica szerzej rzecz ujmując, i to spowodowało, że plany lewicy, bardzo mocno, ostro przedstawiane przez jej reprezentantów i zgłaszane także na ulicy, przy, w manifestacjach, oczywiście także w prasie socjalistycznej, a więc te plany, które mówiły o jednoizbowym parlamencie, żadnego senatu, senat jako izba wyższa, już przez samo to sformułowanie. Izba wyższa nie ma żadnej wyższej i niższej. Lud jest jeden. Tego rodzaju hasła dominowały na ulicy zmobilizowanej przez PPS czy PSL wyzwolenie. No ale w Sejmie jednak to nie PPS i nie PSL wyzwolenie. Bliski PPS-owi i bliski Piłsudskiemu miał większość i to spowodowało, że ta zasadnicza sprawa, czyli dwuizbowość polskiego parlamentu została ostatecznie rozstrzygnięta w styczniu 21 roku, no warto przypomnieć, jak ważyły się te losy, jak niewiele brakowało, by przeważyły się w drugą stronę, a można przypomnieć to po prostu przywołując wynik głosowania w tej sprawie. 195 głosów za ustanowieniem Senatu, 184 przeciwko ustanowieniu Senatu. No ale większość była za Senatem, wobec tego wprowadzono Senat jako drugą wyższą izbę parlamentu do konstytucji przyjętej niespełna dwa miesiące później. Także gdy idzie o sprawę na przykład korony nad godłem, co no jak wiadomo jest też nie bez znaczenia symbolicznego dla państwa, dla wspólnoty politycznej, przeważyło zdanie centrum i prawicy, że korona nie jest symbolem monarchii tylko, ale korona jest symbolem suwerenności. W tym sensie Upór lewicy, by ten orzeł był bez korony, i jest po prostu uporem, który i argumentami, i siłą głosów, w większości głosów, został odrzucony. Druga rzecz pospolita uzyskała jako swoje godło orła w koronie. Takie były spory w one lata, można by użyć pięknego sformułowania naszego wieszcza, ale oczywiście te spory nie dotyczyły tylko symboli czy takiego przeciągania liny, czy bardziej będzie ten ustrój przypominał tę pierwszą pospolitą z koroną, z Senatem, czy będzie bardziej taki dwudziestowieczny, socjalistyczny. Chodziło także o bardzo konkretne sprawy polityczne. Ile władzy będzie miał prezydent? To było najważniejsze, bo wszyscy spodziewali się, że prezydentem zostanie Piłsudski. Czy to w wyborach powszechnych, czy w wyborze pochodzącym już wyłącznie z woli izb sejmowych połączonych, znaczy Sejmu i Senatu. Stąd tak mały zakres tej władzy w Konstytucji tak, Martowej? O, o to właśnie chodziło, żeby zarówno legitymacja prezydenta demokratyczna była mniejsza, no bo inną legitymację silniejszą bez porównania ma prezydent pochodzący z wyborów powszechnych, jeżeli stoją za nim miliony głosów oddanych na niego konkretnie, a inna kiedy głosuje na niego 300, 400 czy 200 kilkudziesięciu posłów, Więc to rozwiązanie wyboru prezydenta przez zgromadzenie narodowe naturalnie pomniejszało w pewnym sensie autorytet prezydenta. No a dodatkowo oczywiście te uprawnienia ograniczone, nawiązujące do konstytucji francuskiej. Pytała pani redaktor, dlaczego nawiązanie do konstytucji francuskiej? Mogła być jeszcze niemiecka, panie profesorze, bo to były dwa wzorce w Europie wtedy panujące. Tak, no ale nie dziwi się pani redaktor, ani nikt słuchaczy, że nie mogła być wybrana konstytucja niemiecka, niemiecka. Po I wojnie światowej Francja była triumfatorką na kontynencie, tak się przynajmniej przecież wszystkim wydawało. Polska też czuła pewnego rodzaju dług wdzięczności wobec Francji, która ostatecznie przecież głównie swoją krwią pokonała Niemcy, a bez tego no, pełnej niepodległości Polska by przecież nie uzyskała w tej wojnie a więc to zwrócenie się ku wzorowi francuskiemu było łatwe do usprawiedliwienia, a było jednocześnie wygodne dla większości narodowo-demokratycznej, bo właśnie w konstytucji francuskiej także obawiano się w latach 70. XIX wieku silnej osobowości prezydenta, obawiano się nowego Bonapartego, Napoleona III, który żył jeszcze wtedy na emigracji w Wielkiej Brytanii i stąd właśnie takie osłabienie władzy prezydenckiej, co sprzyjało także że planom narodowej demokracji, która nie chciała, żeby Piłsudski wybrany ewentualnie w tych pierwszych wyborach prezydenckich w Polsce no, dysponował władzą pozwalającą rządzić mu samodzielnie. Były dwie polskie koncepcje granic. Ta, która odwoływała się do Polski Jagiellońskiej i to preferował Piłsudski. No i ta właśnie narodowo-demokratyczna Romana Dmowskiego, Endecji o granicach przedrozbiorowych, ale trwała dyskusja jaka ta Polska ma być. Czy federacja może na wzór Stanów Zjednoczonych, czy federacja, ale trochę, trochę inna niż w Stanach Zjednoczonych. Jak to wyglądało? No ta dyskusja nie miała charakteru sejmowego przede wszystkim, ponieważ dotyczyła bardziej spraw polityki zagranicznej i tutaj sytuacja, w której wyraźna większość społeczeństwa, to trzeba jasno powiedzieć, wspierała koncepcję unifikacyjną. A więc, no, skoro odbudowaliśmy państwo polskie, żyjemy w XX wieku, wieku, w którym głosi się na początku tego wieku, w każdym razie, zwłaszcza tuż po pierwszej wojnie światowej, hasło państw narodowych, to to państwo powinno być przede wszystkim polskim państwem. No i pytanie tylko, jak daleko ono ma sięgać. Tworzenie federacji z Ukrainą, z Litwą, to były projekty, które rozwijał rzeczywiście ośrodek Piłsudskiego, choć on sam akurat traktował to może nieco bardziej instrumentalnie jako pewnego rodzaju pomysł usprawiedliwienia które dałoby się pokazać także mocarstwom zachodnim dla projektu wzmocnienia Polski na wschodzie. Taka bezpośrednia ekspansja, rozszerzanie państwa polskiego kosztem Ukraińców czy Litwinów, czy mniej o nich mówiono, ale przecież także Białorusinów, no nie byłoby łatwe do usprawiedliwienia w czasach, kiedy przecież prezydent Wilson ogłosił hasło prawa narodów do samostanowienia. To samo hasło w pewnym sensie głosił w celach oczywiście cynicznych, taktycznych, Włodzimierz Ilicznego. Lenin. Więc w takiej sytuacji idea federacyjna mogła być używana jako pewnego rodzaju narzędzie w polityce zewnętrznej. No a poważnie traktowali, jak najbardziej serio, wierząc w tę piękną, szlachetną ideę, niektórzy politycy skupieni i doradcy, czasem historycy skupieni jako skarhalecki czy. Kamieniecki, czy później Sukiennicki. W każdym razie ta grupka skupiona wokół Piłsudskiego rzeczywiście rozwijała taki piękny projekt federacyjny, tyle, że okazał się on nierealistyczny i o tym przekonał się już sam Piłsudski na odcinku, na którym najbardziej jemu osobiście zależało. To znaczy na odcinku litewskim. Piłsudski marzył o tym, ażeby odbudować więź Polski, koronę, jeśli można użyć tego starego określenia, z Wielkim Księstwem Litewskim, z Litwą historycznie rozumianą, Litwą, na której mieszkają Polacy, Litwini, Białorusini, Żydzi, te cztery głównie narodowości. I do tych czterech narodowości przecież adresował swoją słynną odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, tak była ona zatytułowana, kiedy wkraczał zbrojnie do Wilna w kwietniu 19 roku. Ale najważniejszym segmencie adresatów tej odezwy, to znaczy wśród Litwinów, spotkał się właściwie z jednoznacznym odrzuceniem. Litwini nie chcieli żadnej federacji z Polską. Chcieli budować swoje własne państwo narodowe, którym Polacy będą im podporządkowani całkowicie. Państwo, i tu była główna kość niezgody, którego stolicą historyczną była naturalnie Wileńszczyzna, Wilno, no ale Wileńszczyzna i Wilno były tym obszarem, na których Litwinów było najmniej. Tam byli Polacy i Żydzi. Litwini stanowili tam znikomą mniejszość. Stąd spór był nieuchronny. Jak wiadomo, Piłsudski próbował przełamać ten spór, dokonując zamachu stanu w Kownie, w siedzibie władz litewskich. Ten zamach został przez Litwinów wykryty. Polacy aresztowani trafili do takiej bardzo potężnej twierdzy w Kownie. Kto jest w tym pięknym mieście, może zobaczyć te twierdzę, można ją zwiedzać dzisiaj. I spaliła na panewce ta idea, którą chciał siłą poprzeć Piłsudski, właśnie tym przewrotem w końcu sierpnia 19 roku. I po tym wydarzeniu już było jasne, że wszelkie mosty do porozumienia z Litwinami o federacji są ostatecznie spalone. Litwini chcą mieć swoje państwo narodowe, Polacy. Niech sobie robią swoje i w dodatku bez Wilna. No tutaj konflikt, jak wiadomo, zostanie rozstrzygnięty także siłą ostatecznie, kiedy to generał Żeligowski upozoruje już po skończeniu wojny z bolszewikami, bunt, rzecz jasna, upozoruje w uzgodnieniu z Piłsudskim, bunt dywizji walczącej wcześniej przeciwko bolszewikom i zajmie Wilno de facto dla Polski. W październiku roku 1920. Zgodnie z wolą ludności tego obszaru, która no, zdecydowanie sprzyjała Polsce, a nie Litwie. A więc na tym najważniejszym dla Piłsudskiego rodzinnym odcinku idea federacji runęła w gruzy nie dlatego, że Endecja się uparła, tylko dlatego, że Litwini, czyli ta strona druga, zdecydowanie, a nawet absolutnie z determinacją nie chcieli żadnej federacji. W przypadku Ukrainy było to bardziej skomplikowane, ale to temat, który pewnie będzie nam lepiej omawiać, kiedy będziemy mówili o wojnach, o konfliktach, które w latach 18-21 także Polska musiała toczyć o granicy. Mówimy o najwyższych organach państwa, a jak to miało wyglądać z samorządem terytorialnym, bo przecież o tym też dyskutowano. Odyskutowano o dyskutowano wszystkim i nie tylko dyskutowano, ale przede wszystkim podejmowano szybkie, stosunkowo szybkie decyzje, decyzje skutkujące nowym prawem. Pod tym względem szczególnie imponujący jest ten dorobek i Sejmu Ustawodawczego i Sejmu pierwszej Kadencji zwołanego po wyborach w 2022 roku bo to przecież były tak różne i nie mówię o tym okresie pierwszym, przedsejmowym, ale o pracy tych dwóch sejmów, zwłaszcza pierwszego ustawodawczego, tak różne dziedziny i tak różne kwestie, jak na przykład Komisja Kodyfikacyjna powołana 3 czerwca 19 roku, która musiała przygotować projekty prawa karnego i cywilnego, bo nie było polskiego prawa karnego i cywilnego, było tylko prawo państw zaborczych nad terenie Polski, obowiązujące w różnych, trzech przynajmniej, a czasem nawet czterech, bo trochę inne w Królestwie Polskim, trochę inne na wschód od Bugu. Nie to... było też sędziów, adwokaci stawali się sędziami. Oczywiście, znaczy nie można powiedzieć, że Polsce całkowicie brakowało kadr do spełniania tych zawodów, bo jednak, zwłaszcza Galicja ze swoją tradycją kilkudziesięciu lat samorządu i pełnych praw Polaków dostarczała kadr wykształconych i wykwalifikowanych urzędników i także wykwalifikowanych sędziów w przypadku zaboru rosyjskiego. Nie było rzecz jasna, niemal nie było, bardzo niewielu było polskich sędziów, znacznie więcej było adwokatów polskiego pochodzenia, tak jak pani redaktor to przypomniała. Właściwie podobnie było w zaborze pruskim, w zaborze niemieckim, a więc kadry były, choć może nie do, nie do końca tak przygotowane, jakby tego wymagało, no obsadzenie od razu całego aparatu sędziowskiego. Wszystko zależy od porównania, no jeśli porównamy to na przykład z budującym się wtedy także państwem ukraińskim, no to tam tych kadr było wielokrotnie mniej, prawda? Polska pod tym względem nie była w najgorszej sytuacji. Wysiłek Sejmu polityków polegał na tym, żeby przygotować ramy prawne do działania tych nowych instytucji. To były nie tylko instytucje związane z sądownictwem, z wymiarem sprawiedliwości, ale powołanie aparatu policyjnego, powołanie... Najwyższej Izby także... Kontroli. Najwyższej Izby Kontroli jak najbardziej, usankcjonowanie sposobu działania związków zawodowych, też bardzo ważna rzecz. No w końcu to już w 22 roku ustawy dotyczące elektryfikacji i no takiej zunifikowanej sieci elektrycznej, no rzecz szalenie ważna. A więc tych działań, które podejmowała władza ustawodawcza było dosłownie morze, morze tematów, spraw, powołanie pocztowej kasy, oszczędności. W celu rozpowszechnienia obrotu czekowego i wyrobienia w społeczeństwie nawyku oszczędzania, prokuratury generalnej. No właściwie moglibyśmy chyba co najmniej przez 15 minut wymieniać same nazwy instytucji, które wtedy powstały. Notabene, ponieważ mam zaszczyt zasiadać w Radzie Historyków, którzy doradzają prezesowi Narodowego Banku Polskiego wybór tematów na okolicznościowe monety, pamiątkowe, no to zasypywani byliśmy w ostatnich czterech latach w rada Historyków prośbami instytucji kilkudziesięciu co najmniej, które obchodziły stulecie swojego powołania, no bo wszystkie te instytucje państwowe powstały właśnie wtedy, w 18, 19, 20 XXI roku. Sąd Najwyższy też... I sąd najwyższy, taki, no i uniwersytety, które wymagały mm. przecież także odpowiedniej ustawy państwowej dla honorowania ich jako w pełni uznawanych wyższych uczelni, no a powstał najpierw Katolicki Uniwersytet Lubelski, poza rzecz jasna wcześniej działającymi Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Lwowskim, Politechniką Lwowską, Uniwersytetem Warszawskim i Politechniką Warszawską, powstał właśnie w takiej kolejności KUL, następnie Uniwersytet Poznański, następnie Akademia Górniczo-Hutnicza, ta struktura wyższego szkolnictwa tak potrzebnego dla kadr nowoczesnego państwa zaczęła się też błyskawicznie wypełniać. I to, to jest też część tego fenomenalnego wysiłku jakiejś samoorganizacji społecznej, energii, która wtedy została w tym społeczeństwie wyzwolona. No właśnie, czy Sejm ustawodawczy zrobił tyle, ile można było zrobić wtedy? Lub szerzej, czy Polacy zrobili wszystko, co można było zrobić, no trzeba to podkreślić, w tak krótkim czasie? Jeśli spojrzymy na to z perspektywy tego, co działo się poza Sejmem, to właściwie można się tylko podrapać w głowę i powiedzieć, jak to możliwe, że ci ludzie potrafili, no, bojąc się przecież o to, że za chwilę wojna dotrze do ich progów, bo ta wojna toczyła się niemal cały czas na różnych obszarach kraju, w tym czasie właśnie. Niemalże od początku Sejmu Ustawodawczego, jeżeli chodzi o wojnę polsko-bolszewicką, a jeżeli chodzi o tereny Ukrainy, to od listopada 18 roku tak no i jeśli chodzi także o kwestię granicy zachodniej wciąż to niebezpieczeństwo od strony Niemiec było aktualne no przynajmniej do, do maja roku 21 kiedy właściwie rozstrzyga się los Górnego Śląska no a zwłaszcza w okresie powstania wielkopolskiego na przełomie roku 18-19, a więc wszędzie toczy się wojna, trzeba myśleć przede wszystkim o przygotowaniu ustawodawstwa dotyczącego poboru powszechnego, organizacji wojska, całej struktury aparatu administracyjnego, którego nowoczesne wojsko wymaga. No a tu jeszcze właśnie trzeba myśleć o takich abstrakcyjnych rzeczach z tego punktu widzenia, jak Ministerstwo Kultury, jak właśnie elektryfikacja, jak Wreszcie sprawa, o której trzeba na pewno powiedzieć, także reforma rolna. Sejm ustawodawczy najpierw w lipcu 19 roku uchwalił większością jednego zaledwie głosu uchwałę o zasadach reformy rolnej, która przewidywała tworzenie nowych gospodarstw chłopskich na parcelowanych gruntach państwowych i przymusowy wykup z prywatnych majątków powyżej 180 hektarów na większości ziem, z wyjątkiem zaboru pruskiego i kresów wschodnich, gdzie ten przymusowy wykup miał objąć majątki powyżej 400 hektarów. Projekt ustawy o wykonaniu tej reformy rolnej został uchwalony dopiero rok później, 15 lipca 2020 roku, jeszcze w dodatku z, obniżając ten pułap majątków objętych przymusowym wykupem do 60 hektarów w dużej części Polski, Ostatecznie, jak wiemy, ta ustawa została zakwestionowana potem przez prawo, można tak powiedzieć, ponieważ okazało się, że ustawa ta jest sprzeczna z artykułem 99 uchwalonej w marcu 2021 roku Konstytucji, artykułu o nienaruszalności własności prywatnej. I tu właśnie jest sedno zarzutów, które czasem stawia się Sejmowi Ustawodawczemu, że nie przeprowadził skutecznie radykalnej reformy rolnej. Wykupiono jednak ponad milion hektarów ziemi, więc nie tak mało zostało rozdzielone pomiędzy chłopów, a że nie udało się tego rozwiązać na taki sposób, jak zrobili to bolszewicy w Rosji Sowieckiej, no to może i lepiej. Tak bym to w skrócie, nie tyle pół żartem, ale całkiem serio spuentował. Była to audycja Historia Żywa.